Jak tutaj w Świnoujściu, ponieważ pływa po niego, jak Państwo wiecie, flotyla Jachtów i innych jednostek pływających po wejściu do Świnoujścia i po wystrzale z działa i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę ósmej Zrotyli w Świnoujściu, jak przycumował w przystani w przyporcie jachtowym w Świnoujściu. Tu odbyło się szereg spotkań przede wszystkim z rodziną, ze znajomymi i specjalnie na to spotkanie przyjechały osoby zarówno z Polonii szwedzkiej, niemieckiej, jak i z Pragi czeskiej, a to już Czesi prawdziwi, którzy pływali z kapitanem radomskim przez wiele lat, wielokrotnie na tym jachcie. Wieczorem odbyło się, odbyło się spotkanie dla kapitanów jednostek, które witały, witały kapitana radomskiego i następnego dnia po południu kapitan podjął decyzję o przepłynięciu już dalej, czyli do Trzewierzyn, do portu, w którym Praktycznie e, szkolił się na stopni kolejne żeglarskie. Chciał zatem miejsce odwiedzić, odwiedzić. Zresztą w tym samym miejscu e, jacht był chrzczony przed swoim e, wypłynięciem w ten długi rejs. Na dzień dzisiejszy jacht powinien już być w drodze do Szczecina, czyli miejsca swojego wodowania pierwotnego, gdzie jutro w godzinach południowych ma być powitanie na bałach robrego przez władze miasta i przez zaprzyjaźnionych żeglarzy. Taki jest plan na, na ten moment. W tej chwili bardzo duże zainteresowanie mediów, co sobie szczególnie cenimy, ponieważ Polska Fundacja Morska zajmuje się propagowaniem zarówno historii, jak i współczesnych wydarzeń, zarówno żeglarstwa, jak i samego morza, czy czy wszystkich wydarzeń związanych z morzem. Jak Państwo wiecie, pojawiły się te informacje we wszystkich mediach polskich, zarówno w telewizjach, dzielnikach, czy, czy, czy stacjach radiowych. Myślę, że nie tylko, nie tylko lokalne stacje radiowe i telewizyjne szczecińskie będą transmitowały te informacje i, i przekazywały dalej. Mamy nadzieję, że również te ogólnopolskie zainteresowanie wybiega poza, poza nasz kraj, ponieważ w tej chwili zgłasza się bardzo dużo przedstawicieli różnych mediów, zarówno z Niemiec, z Anglii i z innych krajów europejskich. Według najnowszych doniesień e, także na Litwie były prowadzone transmisje z powitania w Chinuściu, także jest to jest to olbrzymia skala, to nas bardzo cieszy.